Halleluja! Jest mi niezmiernie przyjemnie, że mogę po raz kolejny tutaj stać i przemawiać. Mam nadzieję, że Bóg dzisiaj będzie rozciągał nas, będzie otwierał nasze serca. Wiecie, cieszę się, że Grzesiu też zaczął, to nie będzie na mnie, ale chciałbym, żebyśmy zostali też troszkę w takim, wiecie, klimacie Euro 2016. W czwartek mieliśmy tutaj strefę, strefę kibica, pierwszą strefę kibica w naszym kościele. Wiecie, kocham takie wydarzenia, wiecie dlaczego? Bo poznajemy na nich ludzi takimi, jakimi są naprawdę. I wiecie, okazało się, że nasz pastor jest kibicem. Wiedzieliście, że pastor jest kibicem piłki nożnej? Ja nie wiedziałem, ale już teraz wiem. I również ma emocje, również je wyraża. Wiecie, niesamowite. Ale oprócz tego, wiecie, fajnego sportowego przeżycia, też w momencie, kiedy sprzątaliśmy i ci piłkarze przechodzili sobie tam przez ten tunel wywiadów, to wiecie... Kuba Błaszczykowski przechodził. Wiecie, no mecz jak mecz. No nie, jeszcze karnego, ale był niesamowity w całych mistrzostwach. Ale on powiedział jedną rzecz, na którą bardzo mocno zwróciłem uwagę. Która, wiecie, zaczęła pracować też w moim sercu. On powiedział tak. W moim życiu zbyt wiele razy leżałem na ziemi, żeby nie wiedzieć, że w życiu trzeba walczyć. I wiecie, kto jak kto, ale my chrześcijanie, to powinniśmy coś o tym wiedzieć. Każdego dnia musimy walczyć. Każdy dzień jest dla nas walką. Wiecie, co jest niesamowite? Niesamowite jest to, że nie musimy się poddawać. Nie poddawaj się. Być może dzisiaj w życiu jest taki moment dla ciebie, że myślisz o tym, żeby się poddać. Poddać się w domu, być może w pracy. Poddać się w kościele, aby się poddać. Ale chcę ci powiedzieć, że ten moment, w którym mogłeś się poddać, już dawno minął. W momencie, kiedy spotkałeś Chrystusa w swoim życiu. Dzisiaj już nie możesz się poddać, bo w Chrystusie mamy zwycięstwo. Amen? W Chrystusie zwyciężamy. Kochani, dzisiaj będę mówił o Kościele. Zaskoczenie? Myślę, że nie. Będę mówił o Kościele i chciałbym wam od razu rzucić takie zdanie. Osioł może być twoim Kościołem. Kościół może być twoim osłem. A resztę będzie później. Wiecie, chciałbym się dzisiaj podzielić z wami dłuższym fragmentem Bożego Słowa. I wiem, że to będzie dla mnie trudne, ale mam nadzieję, że dla was będzie to ciekawe i będzie, i będzie nas poszerzać, i będzie nas e, budować. I chciałbym, abyśmy otworzyli czwartą księgę mojżeszową, 22 rozdział i przeczytamy ten niemały kawałek Bożego Słowa. To jest taka historia, kiedy Izrael, wiecie, już prawie, prawie wita się z gąską. To znaczy, że już prawie wszedł do ziemi obiecanej. Stoi przy, przy wodach Jordanu. Już ma wejść do tych ziemi, do której zmierzał 40 lat. Ale jeden król z królów moabskich bardzo się przestraszył. Przestraszył się tej liczebności. Przestraszył się tego, że Bóg naprawdę jest z Izraelem. I obawiał się o swoje życie i o życie swojego narodu. A wiecie, kiedy człowiek się boi, kiedy człowiek się lęka, to robi głupie rzeczy. Generalnie, kiedy człowiek się boi, robi głupie rzeczy. Jeszcze nikt nic mądrego nie zrobił w momencie, kiedy się bał. Zrobiłeś coś mądrego w swoim życiu w momencie, w którym się bałeś? Ja nie. Te mądre rzeczy robimy wtedy, kiedy przez wiarę wbudujemy w siebie taki rodzaj odwagi, że to, co zewnętrzne przestaje mieć wpływ, ale ma na nas wpływ to, co z Bożej, z Bożej woli w naszym życiu, to, co z Boga dla naszego życia. Amen? Amen. I ten król Moabski bardzo się wystraszył, że postanowił sprowadzić takiego specjalnego gościa. Ten gość nazywał się Bileam i miał takie e, super właściwości. Kogo przeklnął, ten był przeklęty, a kogo błogosławił, ten był błogosławiony. Wiecie, Bileam mógł kogoś przeklnąć. I ten król pomyślał sobie, hmm, stoczę wojnę z Izraelem, ale najpierw Izrael przeklnę, więc poproszę Bileama, żeby go przeklął. I przygotował pieniądze, żeby go przekupić. I pozwólcie teraz, że przeczytamy ten cały fragment i potem wrócimy do tego, dobrze? Od siódmego wersetu, dwudziesty drugi rozdział. Przeczytam ten kawałek Bożego Słowa. Ale proszę was, żebyście byli skupieni, żebyście słuchali, ponieważ tutaj każdy werset ma znaczenie. Tutaj każdy werset ma coś jakąś głębiej i ma coś nam do przekazania. Poszli więc starsi Moabscy i starsi midiańscy, mając zapłatę za wróżbę w swoich rękach. I przyszli do Bileama i przemówili do niego słowami Balaka. On zaś rzekł do nich, spędźcie tu tę noc, a ja przekażę wam wyrocznie zgodnie z tym, co powie do mnie Pan. I zatrzymali się książęta Moabcy u Bileama i przyszedł Bóg do Bileama i rzekł, cóż to za ludzie są u ciebie? Bileama odpowiedział Bogu, Balak, syn Sypora, król Moabski, przysłał mi wiadomość, że oto lud wyszedł z Egiptu i przykrył całą ziemię, więc przyjdź i przeklini mi go, może wtedy zdałam go zwalczyć i wypędzić. I rzekł pan do Bileama, nie idź z nimi, nie przeklinaj tego ludu, gdyż jest on błogosławiony. Bileam wstał rano i rzekł do książąt Balaka, idźcie do ziemi swojej, gdyż pan nie pozwolił mi pójść z wami. Wstali wtedy książęta Moabscy, poszli do Balaka i rzekli, Bileam nie chciał pójść z nami. Wówczas Balak ponownie posłał książąt w większej jeszcze liczbie i znakomitszych niż tamci. Przybyli oni do Bileama i rzekli do niego, tak mówi Balak z Sypora: Nie wzbraniaj się, przyjść do mnie, gdyż uczczę cię bardzo i uczynię wszystko, co mi powiesz. Przyjdź tylko, proszę, i przeknij mi ten lud. Bilam odpowiedział sługą Balaka tymi słowy: Nawet gdyby Balak dawał mi swój dom pełen srebra i złota, to nie mógłbym przestąpić zakazu Pana, mojego Boga, ani w małym, ani w wielkim. Lecz zatrzymajcie się tutaj także wy przez tę noc, a ja dowiem się, co Pan znowu do mnie powie. I poszedł Bóg do Bilama w nocy i rzekł do niego, jeżeli mężowie ci przyszli, aby cię zaprosić, wstań i idź z nimi, lecz czyń tylko to, co ja ci powiem. I wstał Bileam rano, osiodłał swoją oślicę i pojechał z książętami Moabskimi. I zapłonął Pan gniewem, że poszedł, a anioł pański stanął na drodze jako jego przeciwnik. On zaś jechał na swojej ślicy a z nim dwa jego słudzy. Gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego stojącego na drodze z dobytym mieczem w ręku, zboczyła z drogi i poszła w pole. Bileam zaś bił oślicę, aby ją zawrócić na drogę. Wtedy anioł pański stanął na ścieżce między winnicami, gdzie był płot z jednej i z drugiej strony. Gdy oślica, zobaczywszy anioła pańskiego, przycisnęła się do muru, przygniotła do muru nogę Bileama. A on bił ją znowu. Anioł pański zaś poszedł dalej i stanął w miejscu tak ciasnym, że nie było można go wyminąć ani w prawo, ani w lewo. Gdy oślica zobaczyła anioła pańskiego, legła pod Bileamem. Wtedy Bileam rozgniewał się i zaczął bić oślicę kijem. Wówczas pan otworzył usta oślicy i rzekła ona do Bileama. Co ci zrobiłam, że mnie tak zbiłeś już trzy razy? Bileam zaś odpowiedział oślicy. Dlatego, że sobie drwiłaś ze mnie, gdybym miał miecz w ręku, zaraz bym cię zabił. Wtedy oślica rzekła do Bileama, czyż nie jestem twoją oślicą, na której jeździłeś od dawna i jeździsz aż do dziś dnia? Czym zwykła była ci czynić, tak? A on rzekł, nie. Wtedy pan zdjął zasłonę z oczu Bileama i ten zobaczył anioła pańskiego stojącego na drodze z dobytym mieczem w ręku. Wówczas pochylił się i upadł na twarz swoją i rzekł do niego anioł pański, dlaczego zbiłeś już trzy razy swoją oślicę? Przecież to ja wyszedłem jako twój przeciwnik, gdyż droga twoja jest zgubna i wbrew mojej woli. Oślica mnie widziała i trzy razy przede mną ustępowała. Gdyby nie była, ustąpiła przede mną, byłbym cię zabił, a ją zachował przy życiu. Bilam rzekł do anioła pańskiego, zgrzeszyłem, gdyż nie widziałem, że to ty stałeś naprzeciwko mnie na drodze. Jeżeli więc to się tobie nie podoba, to gotów jestem zawrócić do siebie, Wtedy rzekł anioł pański do Bileama, idź z tymi mężami, lecz będziesz mówił tylko to, co ja ci powiem. I poszedł Bileam do książąt Balaka. Jesteście ze mną? Aleluja. Mam nadzieję, że udało nam się zachować skupienie przez całą tą historię. Wiecie, odkąd ja ją usłyszałem, ona cały czas pracuje we mnie. Ludzie, którzy mnie znają, z którymi miałem relacje przez ostatnie dwa tygodnie, wiedzą, że o niczym innym nie mówię, tylko o tym słowie. Naprawdę bardzo mocno we mnie pracuje. I pokazuje mi rzeczy, jeśli chodzi o, wiecie, o chodzenie z Bogiem. Jeśli chodzi o podążanie za Bożą wolą. Zwłaszcza, jeśli chodzi o podążanie za Bożą wolą. Spróbujmy to sobie jeszcze raz jakoś opisać. Zobaczcie całą tą historię. Po pierwsze, król Moabski przysyła swoje sługi z pieniędzmi. I on posyła swoje sługi z pieniędzmi do Bilama i wtedy Bóg zadaje mu pytanie, kto to jest? No i Bilam mówi, no, że przyszli, że wiecie, że, chce, aby, że chcą, żeby przeklnął Izraela. Oczywiście nic nie wspomina o pieniądzach, ale Bóg mu mówi tak, nie, nie chcę, żebyś poszedł, ponieważ ja błogosławiłem ten lud. I nie jest moją wolą, abyś to uczynił. To absolutnie nie jest moja wola. I kiedy wrócili ci słudzy do swojego króla, powiedzieli: no niestety Bóg mu powiedział, że nie może przyjść, i nie przyjdzie, wtedy Balak podniósł swoją zapłatę i wiecie, i Balak powiedział, ja nie tylko ci zapłacę Bilami. ja nie tylko ci zapłacę, ale ja cię uczczę, uczczę cię Bileamie, Ja ci dam wszystko, czego sobie tylko zażyczysz. I kiedy wrócili ci słudzy do niego i mu o tym powiedzieli, wtedy Bileam mówi tak, to czekajcie, ja tym razem zobaczę, co pan do mnie powie. I to jest bardzo ważne, chcę, żebyście zwrócili na to uwagę, ja zobaczę, co tym razem Pan do mnie powie. I można by sobie pomyśleć w ogóle tak o tym gościu, że on jest niesamowity, nie? Bo on tam powiedział w pewnym momencie, gdyby Balak mi, wiecie, dom kupił pełen złota i srebra, gdyby nie wiadomo co dał, to ja i tak chcę być posłusznym mojemu Bogu i ja nie pójdę. Przepięknie to brzmi, prawda? To brzmi ładnie. Gdyby nie to, że w drugim liście apostoła Piotra w drugim rozdziale, w piętnastym wersecie, czytamy, jakie motywy rządziły Bileamem. I ten fragment mówi tak, on mówi generalnie o ludziach, którzy opuścili drogi pańskie. I ten fragment mówi tak. Drugi Piotra, drugi rozdział, werset piętnasty. Opuściwszy drogę prostą, zbłądzili i wstąpili na drogę Balama. To jest ta sama osoba, Bileam i Balam, jest zmieniona tylko nazwa. Syna Beora, który ukochał zapłaty za czyny Nieprawe. Nowy Testament uczy nas tego, czego nie widzimy na pierwszy rzut oka w tej czwartej mojżeszowej. Tego, że Bileam po prostu miał miłość do pieniędzy. Bileam kochał pieniądze. I wiecie, kiedy, kiedy przyszli po raz drugi ci książęta, żeby, go, żeby złożyć mu zapłatę, to on mówi tak: Słuchajcie, poczekajcie tu chwilę. Poczekajcie tu chwilę. Ja tym razem zapytam, co Pan do mnie powie. I nagle czytamy w dwudziestym. 20 w wersecie niesamowitą rzecz. I przyszedł Bóg do Bilama w nocy i rzekł do niego, jeżeli mężowie ci przyszli, aby cię zaprosić, wstań i idź z nimi, lecz czyń tylko to, co ja ci powiem. I kiedy, wiecie, czytamy ten werset i patrzymy na swoje życie, to moglibyśmy powiedzieć, wow, ale niesamowite. Pan mówi, no to idę, no to idę, no i idę. Ale za chwilę o dziwo czytamy I zapłonął Pan gniewem, że poszedł. I zapłonął Pan gniewem, że poszedł. Kochani, teraz bardzo ważne. Jest różnica między Bożym przyzwoleniem a Bożą wolą. Ten fragment mówi wyraźnie, że nie było Bożą wolą, aby Bilaam poszedł. To nie było Bożą wolą. Dlatego Pan postawił anioła, który stanął naprzeciwko niemu. Rozumiemy? Jest różnica między pewnym Bożym przyzwoleniem, jakie Bóg daje, a Bożą wolą. I my, żyjąc w Nowym Przymierzu, wiecie, musimy tą różnicę rozpoznać. Dlaczego? A no bo dlatego, że w Nowym Przymierzu możemy wszystko. Cokolwiek w życiu nie postanowisz, jakiego, jakąkolwiek nie podejmiesz decyzję, Bóg powie idź. Bóg powie idź. Wiecie, On za pierwszym razem objawi wam swoją wolę dla waszego życia. On za każdym razem objawia swoją wolę dla twojego życia. Jeśli ty jednak sobie myślisz, a może pójdę? W zasadzie no, niezły majątek czeka przede mną. Może nikt ci nie dowie, że byłem tu czy tam. Bóg mówi, idź. Ale za chwilę zapłonął gniewem, dlatego że poszedł. Trudne, prawda? Dla mnie osobiście jest to trudne. We mnie to pracuje cały czas. Ale próbuję, spróbuję wam to pokazać na innym przykładzie. Nie wiem, czy wiecie, ale kiedy Bóg Tworzył Adama i Ewę. To powiedział tak. Połączy się mężczyzna ze swoją żoną i będą jednym ciałem. I co Bóg złączył, niech nikt nie rozłącza. Ale potem w prawie mojżeszowym czytamy, że Mojżesz zezwolił swojemu ludowi na to, aby wręczyć list rozwodowy. I kiedy pojawia się Jezus, kiedy Jezus przychodzi na ziemię, to czytamy w XIX rozdziale Ewangelii Mateusza, że przychodzą do Niego faryzeusze i zadają Mu trudne pytania. Wiecie, oni zawsze, jak chcieli go doświadczyć, to zadawali mu trudne pytania. I ni stąd, ni zowąd, mimo tego, iż Jezus nie miał żony, postanowili sprawić, co on na ten temat myśli. I czytamy w XIX rozdziale od wersetu trzeciego. I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc, czy wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny? A on odpowiadając, rzekł, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę, i rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Czyli Jezus wyraźnie pokazuje Bożą wolę dla małżeństwa. Wyraźnie. I, i pyta tak, i mówi, nie czytaliście, co było na początku? Kiedy czytamy pierwszą Mojżeszową, drugą Mojżeszową to tam jest objawione dokładnie to, co było na początku. Dokładnie jest objawiona Boża wola dla naszego życia. Dokładnie to, co Bóg dla nas chciał. A było to życie w obfitości, było to życie, wiecie, pełne, pełne miłości, zaufania, było to życie w błogosławieństwie, było to życie z jedną żoną. I tak było na początku, dlatego kiedy go pytają, czy wolno, to on mówi, a jak było na początku? Kochani, następna bardzo ważna myśl która pracuje we mnie cały czas. Czy ktoś jest zainteresowany tutaj na tej sali Bo... Bożą wolą? Jesteśmy zainteresowani. Bo będzie w nas trochę pracować, trochę czasu. Szukaj bardziej Bożego serca niż proroka. Szukaj bardziej Bożego serca niż proroka. Dlatego, że się znajdzie zawsze prorok do słowa, które chcesz usłyszeć. Wiecie, to jest tak, że zawsze znajdziesz proroka do słowa, które chcesz usłyszeć, Zawsze ktoś wstanie w końcu w Twoim życiu przeciwko Ciebie i powie to jest Bożą wolą dla Twojego życia. Wiecie, kiedy ja to usłyszałem, to byłem dzień po konferencji proroczej, <gdzie>, gdzie podszedł do mnie człowiek i powiedział wszystko to, co chciałem w swoim życiu usłyszeć. Ale kiedy zaczęło to we mnie pracować, to zrozumiałem, o co chodzi. <gdzie> to zrozumiałem, o co chodzi. Wiecie, kiedy on tak powie, że taka jest Twoja wola w Twoim życiu, to Ty zrobisz wszystko, żeby ten dźwięk sumienia i serca, który w Tobie pracuje, był dobrze zagłuszony. Bożym celem nie jest to, abyś wypełnił wolę proroka, ale żebyś poszedł za Bożym sercem. I nie wiem, czy rozumiecie, bo to jest bardzo takie, wiecie, trudne i to jest cienkie takie, na granicy. I to jest rzecz, która bardziej opiera się nie o zasadę chodzenia z Bogiem, ale o relację bycia z Nim. O relację bycia z Nim. Kiedy ktoś jest z Bogiem, ma Boże serce i wie, co Bóg chce dla jego życia. I on nie potrzebuje proroka. Wiecie, to jest trochę tak jak Dawid, który był Bożego serca. Dawid, który był Bożego serca, on popełniał błędy, ale czuł to, co Bóg czuje. Musi się to, to trochę przegryźć przez nasz umysł, prawda? Ale czasami Bóg coś mówi i to jest niezwykle ważne. Wiecie, tak jak powiedział do Abrahama, idź i złóż swego syna w ofierze. Idź i złóż swego syna w ofierze. Wiecie, bardziej mnie interesuje dziś to, co Bóg czuje, niż to, co Bóg mówi. Wiecie, Abraham nie poszedł dlatego, że Bóg mówił, ale dlatego, że czuł, że Bóg ma plan. Ponieważ on wiedział, że tak się nie skończy. Czy widzicie, że Abraham bardziej czuł Boże serce, niż słyszał to, co on kazał mu zrobić? Abraham szedł w posłuszeństwie i wiedział, że nawet jeśli będzie musiał złożyć syna w ofierze, to Bóg go wskrzesi. To Bóg go wskrzesi. Ponieważ taki jest nasz Bóg. A nie taki, który każe ci coś zrobić i poniesiesz, i poniesiesz największą stratę dla swojego życia. Więc kiedy Jezus, wiecie, uczy faryzeuszy, którzy uczą swój lud, że można dać list rozwodowy, że Mojżesz zezwolił, to Jezus mówi do nich, ale jak myślicie? Jak było na początku? Jak było na początku, ponieważ Bóg na początku najwłaściwiej wyraził siebie. Właśnie na początku. I teraz zobaczcie dalej, mówią mu No czemuż jednak możesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić? Takie, wiecie, normalne to jest. No dlaczego? Innymi słowy oni mówią tak Ej, złapaliśmy ciebie, podrabiany Mesjaszu. Złapaliśmy i mówią do niego dokładnie tymi słowami Możesz, nasz praojciec Zakonodawca, który był wierny w Domu Pańskim od początku do końca, który wypełniał wolę Bożą, mówił inaczej niż Ty mówisz. Ale Jezus, który był Bożego Serca, który był Bożego Serca, który był synem Bożym, mówi tak: Mojżesz pozwolił Wam odprawić swoje żony ze względu na zatwardziałość serc Waszych, ale od początku tak nie było. Ale od początku tak nie było. Innymi słowy mówi tak. Wolą Bożą jest, aby oni byli razem. Mojżesz widząc, że nie umiecie funkcjonować inaczej, przyzwolił wam, abyście skosztowali konsekwencji sami na sobie. Ale moim planem jest inny plan. Abyście byli w miejscu, w którym ja pragnę, abyście byli. Amen? I teraz wróćmy do Bilama. Przyszli do niego, zapłacili mu, a Bóg mówi nie chcę, żebyś szedł, ponieważ ja im błogosławiłem. I kiedy przyszli z większą zapłatą, to Bilean myśli tak. A pójdę, pogadam z Bogiem. Może się jakoś dogadam. Przecież to się w sumie opłaca. Widzicie, mowa jest w Nowym Testamencie o tym, że Bileam ukochał bardziej zapłatę. I kiedy przyszedł do Boga, to pewnie z takim nastawieniem. Boże, na pewno nie mogę iść. Ale przemyślałeś to. No pójdę, no wiesz, no, no pójdę. Zrobię wszystko, co Ty mi kazałeś, ale mogę iść. I Bóg mówi... Jeśli oni przyszli, a ty chcesz iść, to idź. Dlaczego? Dlatego, że albo się będziesz uczył przez to, kim jest Bóg w relacji z tobą, albo będziesz się musiał uczyć przez swojego osła. Bo każdy ma takiego osła, który będzie cię uczył, jeśli nie będziesz chciał się uczyć. Bóg nam dał dwóch wielkich nauczycieli. Który uczy cię przez słowo i przez relację. Kiedy spotkamy się z Bogiem, kiedy przebywamy w Jego obecności, wtedy Jego serce staje się naszym sercem. Wtedy Jego motyw staje się naszym motywem. I my nie potrzebujemy za każdym razem szukać, wiecie, wersetu na to, jak łatwiej żyć w naszym życiu. My wiemy, co chcemy, ponieważ Bóg wzbudza w nas pragnienie, aby być wobec Niego takim, jakim On chce, abyśmy byli. Rozumiemy? Jest taki radykalny przykład. Izraelici, ponieważ oni mieli taki niesamowity dar, Zaczęli żyć nierządnie z mediańskimi księżniczkami. I oni żyli nierządnie. I Bogu się to nie podobało. I wezwał cały zbór Izraela. Wiecie, to będzie trudne, co teraz powiem. Wezwał cały zbór Izraela, żeby się rozprawić z Izraelem. Żeby omówić to z nimi. Żeby oni doszli do tego, że to było niewłaściwe. I wiecie, co się stało? Oni sobie tam dyskutowali, a dlaczego, ale czemu. Przemrali przeciwko Bogu. Ale jeden z Izraelitów, wiecie, przyprowadził taką księżniczkę mediańską przed zgromadzenie pańskie, przed przybytek Mojżesza ją przyprowadził. To było największą zniewagą, to było największą hańbą. I wtedy Binechas, syn Eliazara, wnuk Aarona, wkurzył się, wziął włócznie i oboje naraz przebił. I wiecie co? I bardzo się to Bogu podobało. Halleluja! I bardzo się to Bogu podobało. To będzie trochę pracowało w nas jakiś czas, ale zobaczcie. Niektórzy chcą dyskutować, ale Bóg szuka takiego serca, który chwyci, które chwyci włócznie i przebije obydwoje naraz. I Binehas, w odróżnieniu od całego zboru izraelskiego, był właśnie Bożego serca. Wiecie, on to zrobił, ponieważ to hańbiło jego Boga i jego Bogu się to nie podobało. I to jest ten sam moment, kiedy Dawid, wiecie, stanie naprzeciwko Goliata i mówi, dzisiaj urnę ci łeb. I to jest właśnie serce Boże. Dlaczego? Dlatego, że serce ludzkie będzie debatować, będzie dyskutować. No, Panie Boże, może się jakoś dogadamy. No, o Panie Boże, może jakoś przeżyjemy. Panie Boże, no, może znajdzie się kawałek miejsca tutaj. Panie Boże, ale kiedy przychodzi Bóg, kiedy przychodzi człowiek z Bożym sercem, to wie dokładnie, co czuje Bóg w takich okolicznościach. I dlatego wychodzi, nie patrzy na rozmiar, tylko mówi dzisiaj ci urżnę łeb. I tak Bóg uczci Izraela. Może nam się to podobać, może nam się to nie podobać, ale to dzisiaj nie ma żadnego znaczenia. Dzisiaj ma znaczenie pytanie, czy my w naszym sercu czujemy Boże serce? Czy my w naszym sercu czujemy Boże serce wobec grzechu, który jest na obkoło nas? Czy chcemy po prostu negocjować? Czy chcemy negocjować? Wiecie, my mamy wiele pragnień w naszym życiu. Chcielibyśmy pójść do naszej świetlanej, świetlanej przyszłości. Bileam też chciał pójść. I mimo tego, że Bóg nie chciał żeby iść, to jednak ja bardzo chcę. Ja bardzo chcę. Mówi, a Bóg mówi, okej, okay, wszystko możesz, ale nie wszystko przynosi korzyść. Więc osiodłał swojego osła, a wiecie, kiedy Bóg mówi mu nie iść ze względu na zapłatę, to Bóg jednocześnie mówi tak. Ja będę twoją zapłatą. Ja będę wszystkim tym, czego potrzebujesz w swoim życiu. Ja będę tą obfitością dla twojego życia. Ja będę twoim spełnieniem miała, ja będę robił cuda i znaki w twoim życiu. Ale Bileam mówi tak, Boże, ale tu taka okazja, może jednak inaczej. A Bóg mówi, idź. Bóg mówi, idź. I kiedy Bóg postawił anioła pańskiego, ponieważ Bóg będzie cię uczył zawsze, albo przez siebie samego i przez swoją relację z tobą, albo przez osła. A osioł to wszystko wszystkie te twoje upatrzone sposoby na podróż do celów, które sobie wyznaczasz. Osioł to jest coś, co powoduje, że ty tą swoją upatrzoną metodą osiągasz jakiś cel. Wiecie, osioł jest darem Bożym. Osioł to jest dar Boży. Jeśli chcesz jechać na wakacje, odkładasz pieniądze, tak? I pieniądze stają się takim osłem, na którym pojedziesz na swoje świetlane wakacje albo karta kredytowa, albo twój kościół będzie twoim osłem w którym czujesz się bezpiecznie, w którym czujesz się, wiecie, tak, wow. Wiecie, wsiadamy często na takiego naszego osła, bo to jest nasz osioł. I on nas tak wozi, tak jak woził Bilama. Latami czasami, latami nas wozi. Służy mu, zawsze mu pomagał. I mówi, Bilam sobie tak, to działa, hej, to działa. W życiu trzeba mieć dobrego osła. W życiu trzeba mieć wspaniały kościół. I właśnie ten osioł, ten kościół zawiezie mnie do największego bogactwa, do największej obfitości, do największej sławy, jaka kiedykolwiek czekała mnie w życiu. Trzeba być odpowiedzialny za swojego osła. Trzeba karmić swojego osiołka, trzeba o niego dbać, trzeba po prostu go pilnować. Tym osłem może być twoja praca, tym osłem może być twój mąż albo twoja żona. Coś, co powoduje, że czujesz się bezpiecznie w drodze, w drodze swojej tym osłem. Wiecie, to, to mogą być wasze relacje, moje relacje. Tym osiem mogą być różne okoliczności naszego życia. I kiedy wsiadasz na niego i jedziesz sobie, któregoś dnia może coś spowodować, że twój osioł i okoliczności, zamiast prowadzić cię do celu, który sobie wyznaczyłeś, który sobie wyznaczyłeś, będą skręcały w bok. I wszystko, co do tej pory, wiecie, było dobre, zawsze działało, ale dzisiaj twój osioł zjeżdża z drogi. I kiedy okoliczności nie układają się tak, jak byśmy chcieli, to często wyciągamy ten nasz bicz i bijemy tego naszego osiołka. I bijemy tego naszego osiołka. Narzekamy na okoliczności. Zaczynamy krytykować nasze życie, zaczynamy krytykować sytuację, w której się znaleźliśmy, naszą pracę, nasz kościół. Zaczynamy krytykować ludzi, którzy są wokół nas. Zaczynamy podważać autorytety, nasze finanse, podważać Bożą wolę dla naszego życia. Ponieważ te okoliczności nie układają się tak, jakbyśmy chcieli. A przecież Bóg mi pozwolił. A przecież Bóg mi pozwolił. Dlaczego to nie idzie we właściwym kierunku? Przecież powiedział idź. Czy ktoś z was tak miał? Że miał przekonanie, że idzie, wiecie, że idzie zgodnie z Bożą wolą, ale jego osioł schodzi z drogi? Macie dobre osły, skoro wasze nie schodzą. I chcesz jechać, chcesz jechać, a tu ciach. I co wtedy, robimy? co wtedy robimy? W naturalny sposób lejemy swojego osła. W naturalny sposób lejemy swojego osła. Przecież dlaczego to nie działa? Dlaczego nic się nie układa? Dlaczego miało być tak pięknie, a nie jest? Więc bijemy naszego, os naszego osła, nasz osioł, wiecie, nie tylko może nas ściągnąć z drogi, po której jedziemy, jakby zmienić kierunek, ale też może jak tam w pewnym momencie przycisnąć bileama do muru. Czuliście się kiedyś przybici do muru przez waszego osła? Twój osioł może wywołać ból. Okoliczności mogą spowodować ból w twoim życiu, że będzie bolało. I co? I znowu mamy powód, żeby znęcać się nad naszym osłem. Jakie ja mam złe życie. Moja rodzina, która miała być taka szczęśliwa, pamiętam ten dzień dwadzieścia parę lat temu. Miało być tak pięknie. A ile już bolało? Czasem twój środek do życia, do zwycięstwa, do przejścia drogi wywołuje ból. I dochodzi do takiego momentu, że to, w czym pokładałeś nadzieję, rozkraczyło się na cztery łapy i dalej nie pójdzie. I znowu narzekamy, znowu mówimy, no przecież miało być inaczej. Wiecie, dzisiaj modlę się o to, żeby taka zasłona, która była na oczach Bileama, która często jest też na naszych oczach, aby ona, wiecie, została odsłonięta. Abyśmy zobaczyli tego anioła pańskiego, który dokładnie nam powie, co jest Bożą wolą dla naszego życia, co jest Bożą wolą dla tego miejsca, dla naszego kościoła. Wiecie, bo często jest tak... Że bijemy osła, który ratuje nam życie. Bijemy osła, który ratuje nam życie. Anioł powiedział tak: Oślica mnie widziała i trzy razy przede mną ustępowała. Gdyby nie była ustąpiła przede mną, byłbym cię zabił, a ją zachował przy życiu. Czasami to, co bijesz w swoim życiu, ratuje Ci to życie. Czasami to, w co uderzasz, co odrzucasz i co uważasz, że jest niesprawiedliwe, że nie jest takie, jakie powinno być. To no właśnie to ratuje Ci Twoje życie. Problem Bilama nie, nie, nie był oparty o to, że On schodził z drogi. Kochani, naszym problemem w naszym chrześcijańskim nie jest to, że my schodzimy z drogi. To nie jest największy problem dla naszego Boga, który może wszystko, który powiedział: Nic nas nie odłączy, nic nas nie odłączy od miłości. Ale Biblia mówi, że lud mój ginie z braku poznania, że nie widzimy rzeczy, dlatego giniemy. I tak bardzo potrzebujemy tego Bożego objawienia w okolicznościach, w których jesteśmy. Bo może dzisiaj jesteś w takim miejscu, że twój osioł szedł w pole i ty w ogóle nie wiesz, czy ty gdzieś zajdziesz, czy, czy coś cię w życiu ominie. I że może twój osioł może przycisnął cię do muru i boli, i jęczysz, i krzyczysz, i myślisz, że to, jest, wiecie, że to jest najgorszym, co cię w życiu spotkało. Albo już dawno nie jedzie i myślisz sobie, o, z tego tu już nic tego nie będzie. Wiecie, ja się z wami dzielę rzeczami, które widzę na co dzień. To nie jest coś, co, wiecie, nagle gdzieś usłyszałem, zobaczyłem. To jest coś, co głęboko przeżywam w swoim życiu. Coś, co każdego dnia spotykam. A spotykam ludzi, mam relacje z ludźmi. Widzę ludzi. Chciałbym dla tych ludzi jak najlepiej. Ale często tak jest. Z tego już nic nie będzie. Czy tego nie da się już naprawić. To już jest... Ale chcę ci powiedzieć, że Bóg ma staranie o ciebie. I On, jeśli nie uczysz się przez Jego Słowo i przez Jego serce, to on będzie cię uczył przez swojego osła, który może do ciebie przemówić. Wiecie, najciekawsza jest reakcja Bileama. Osioł do niego mówi. Czujecie to? Osioł do niego mówi. Ja już bym był gdzieś tam za czadrowem. <grych> Jakby on powiedział to pierwsze słowo: dlaczego? Dlaczego mnie bijesz? A Bileam, bo nie jedziesz. Bo nie jedziesz. Wiecie, Bileam tego nie zauważył. Okoliczności mogą do ciebie wyraźnie mówić. Mogą do ciebie przemawiać, mogą do ciebie wołać, że może jest jakieś drugie dno, że może to nie jest tak, że po prostu jest źle. Może po prostu jest dobrze, tylko ty nie wiesz, że jest dobrze i wydaje ci się, że jest źle. Ktoś powie, to co my mamy robić? To co my mamy robić? Zaufać Panu. Zaufać Panu. Ponieważ to, co On zaczął w tobie, na pewno dokończy. Amen? Zaufaj Mu, wróć do początku. Do tego pierwszego spotkania, do tego pierwszego słowa, do tego pierwszego poczucia akceptacji, miłości, bezpieczeństwa. Ponieważ Bóg ciebie nie opuścił, to ty zdecydowałeś się iść innymi drogami. Zdecydowałeś się iść innymi drogami, które ciebie uczą. Wiecie, te drogi nie uczą cię dlatego, że, żeby ci powiedzieć e, koniec z tobą, e, finito. Już nic dobrego cię w życiu nie spotka. Ale dlatego, żeby ci powiedzieć, jestem z tobą. Jestem z Tobą. Zaufaj mi, ponieważ to ja przeprowadzę Twoje drogi w odpowiednim kierunku. Aleluja. Może to będzie prorocze do kogoś. Może trzeba, kochani, po prostu zejść, zejść z osła. Wrócić do swojego domu i podziękować osiołkowi, dać mu więcej trawki. Podziękuj za swoje życie Bogu. Dziękuj Bogu za to, co jest, ponieważ On pracuje nad Twoim życiem. Nie zostawi cię, on użyje nawet osła, żeby poprowadzić cię we właściwym kierunku. I wiecie, ból to nie jest najstraszniejsza rzecz, jaka cię może w życiu spotkać. Boisz się bólu? Ktoś powiedział, boisz się bólu, to nie wychodź z domu. Zakup całą, cały magazyn Apapu up i po prostu sobie tam sieć. Jeśli chcesz iść drogą pańską, nie będziesz bał się bólu. Ponieważ są gorsze rzeczy, które mogą nas spotkać w życiu. Nie bij osła, na którym jedziesz. Zaufaj Panu, On wszystko dobrze uczyni. Kochani, chciałbym się teraz modlić. Pozwólcie, że teraz się będziemy modlić. Zapraszam, Grupę, Grzesia. Chciałbym, abyśmy podeszli do, tutaj, do podium. Chcę się z wami modlić. Myślę, że są ludzie, którzy chcą się o was modlić. Wiecie, ten czas, kiedy mieliśmy tutaj, na, tutaj w czasie tego, tej strefy kibica. Wiecie, to był niesamowity czas. Był to czas inspiracji, budowania, poznawania się. I dzisiaj chcieliśmy mieć też taki czas w modlitwie. Ze sobą, kochani. Hallelujah. Tak jak zacząłem na początku, powiedziałem, że być może jesteś w momencie swojego życia, że myślisz sobie, dla mnie to już koniec. Potrzebuję iść inną drogą. Obiorę sobie swoją drogę, Wy zostańcie tutaj. Może już się poddałeś, Albo masz zamiar się poddać. Chcę Ci powiedzieć, Bóg dzisiaj czeka na Ciebie. Dzisiaj jest odpowiedni dzień do tego, żebyś przyszedł do Jezusa. Dzisiaj jest ten dzień, w którym Jezus chce się wywyższyć i uwielbić w Twoim życiu. Dzisiaj jest ten dzień. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy wiecie, ten nasz osioł, na którym jedziemy, być może się rozkraczył. I myślimy sobie, "O, to już koniec, dalej już nie pójdę. Ale chcę Ci powiedzieć, Bóg ma rozwiązanie dla Twojego życia. I cokolwiek w Nim nie przeżywasz. Czy to są dobre, czy gorsze momenty? Wiedz, że Bóg jest z Tobą. Kochani, podejdźmy. Chciałem się ze sobą modlić. Miejmy ten czas. Ja tutaj będę stał, będę chciał Wam usługiwać. Myślę, że podejdą też inne osoby, które będą chciały usługiwać. Miejmy ten moment relacji ze sobą. Miejmy ten moment relacji w Bożej obecności. Amen? I niech Was Pan Bóg w tym błogosławi.